Usłyszenia mówi już Państwu Dorota Gacy. Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 23. Dobry wieczór. Tomasz Grygorczyk. I Janusz Jabłoński. E, próbuję dbać o dykcję, bo dzisiaj głos będzie na pierwszym planie do pierwszej w nocy. E, można się z nami kontaktować pisemnie. E, /improwizowane, improwizowane radio.pl. Tak, może, może nam się przeciągnąć ta rozmowa nieco poza pierwszą. Oczywiście żartuję, na pewno tak będzie, bo nagranie sprzed paru dni, wiemy, że to będzie Rozmowa dłuższa, jeszcze dodatkowo ilustrowana muzyką. Ciekawe nowości wylewnicze, pewnie tak no, stawiam. 20 po pierwszej, może 20 po, <laughs> minu, po północy, aż tak to nie. E, Właściwie ja tak to czekam, wszystko pomieszałem. Czekam, się Możliwe. Że nie, no, to, powiedziałeś, że to żart. Nie wiedząc, że żartujesz znacznie bardziej niż myślisz. Dobrze, do rzeczy. Zaczynamy rozmowy improwizowane. Dzisiaj w w programie bohaterki dwie, chociaż w zasadzie cztery. Wszystkie się odezwą. Dwie, czyli połowa. Dodatkowo jeszcze bohater, on się nie odezwie, chociaż będzie go słychać. O co chodzi? Zespół Voice Act, czyli kwartet wokalny, można powiedzieć, chociaż nie, nie tylko o śpiewanie, tam chodzi. Artystki jeszcze to wyjaśnią. Anna Gat, Marta Grzywacz, Natalia Kordiak, Gosia Zagajewska wydają już wkrótce, nakładem Oficyny Fundacja Słuchaj, 6 maja, nowy album Be Space, nagrany z udziałem Jim'a Blacka. Nagranie koncertowe. Dzisiaj gościmy Annę Gat i Natalię Kordiak, które będą opowiadać o tym jak doszło, co się działo podczas tego nagrania. I będziemy tak naprawdę wybiegać poza, poza tematykę tylko i wyłącznie tej płyty. Znajdziemy się w różnych ciekawych rejonach dyskusji o muzyce improwizowanej, czym jest, czym nie jest, czym powinna być, czym nie powinna, o głosie, o tym, co w głosie słychać, o... Śpiewających fokalnych... Polkach i Polakach. Albo nieśpiewających również. No, tak. I tak, Jim Black i w Act. to jest spotkanie, którego... Ja bym nie wymyślił. Mm -hmm. e, naprawdę świetnie jest e, usłyszeć, zobaczyć taką informację, w której zestawia się rzeczy, które no, teraz wiemy, że pasują do siebie idealnie, ale budzą to. O, naprawdę takie połączenie? Kto na to wpadł? Jim Black, postać no, właściwie... Mm, czy już legendarna? No może tylko wiek go chroni przed taką etykietką, no ale od lat dziewięćdziesiątych część yy, członek tego drugiego rzutu sceny nowojorskiego downtownu, wielkie zespoły... Niezliczone płyty zespoły Tima Berna, na przykład trio Eskelin Parkins Black, czy jego własna Lex No Axis, to jest przecież świetna twórczość, bardzo charakterystyczna, że on, naprawdę chyba go nie trzeba przedstawiać. Ale jest to perkusista raczej kojarzony z gruwem niż z kolorem, tak powiedzmy. Co w kontekście hmm, eksperymentalnej, swobodnie improwizowanej, czasami minimalistycznej, bardzo niekonwencjonalnej twórczości kwartetu Voice Act yy, tworzy takie myśli, że to połączenie może być fenomenalne, ale mogło się okazać niewypałem. Pamiętam jak opowiadał nam, to już było dawno, wyjazd z Jimem Blackiem zresztą jest do powtórzenia, bo to chyba z, z 15 lat temu. Hmm. Powiadał nam, że kiedy trafił do Nowego Jorku, wziął go pod swoje skrzydła Tim Bern, zastąpił Jim Black w zespole Berna, jakiego Joea Barona i na jednej z pierwszych prób Bern mówi Blackowi, bo wiesz... Joey ma, miał tutaj te wszystkie takie kolory i niuanse. No to lekka stre, zlekka stremowany Jim Lake mówi kolory, pokażę ci kolory. Hmm. Trochę się rozwinął kolorystycznie. Ma to w swojej palecie, usłyszą to państwo. No i zespół Voice Act, też jest to band absolutnie wyjątkowy. No, Iluż, ileż mieliśmy tego typu zespołów? nie wiem czy w ogóle, czy istniało coś takiego porównywalnego z tym, z tym mm. składem, bo tutaj zestaw osobowości jest, jest jakiś niezwykły i one się nie kasują, czasami tak bywa, ale ta wartość dodana polegająca na tym, że to są artystki z troszeczkę jednak różnych światów, nie bardzo. Znajdują przestrzeń wspólną, ale Gosia Zagajewska no, tu leje. Tam jest ten rys jednak jakiś folkowy. Sam zresztą tutaj padną. No, jest e, poetką też, więc tutaj... Słowo jest dla niej również ważne. Marta Grzywasz najbardziej chyba z muzyki współczesnej mm -hmm. e, wychodzi. Hashtag lab, prawda? Przecież to, jest to środowisko, to podglebie. Natalia Kordiak i Anna Gard, no, niby gdzieś tam najbardziej jazzowe, czy mm -hmm. przynajmniej to jazzowe źródła gdzieś. W ich, historii, w ich historii biją, ale no, szybko przeszły drogę do muzyki swobodnie improwizowanej. Zresztą prezentujemy ją na, na, na, w naszym programie na antenie dwójki. To był Gombrowicz, w przypadku Annegat na przykład e, ostatnia płyta Natalii Kordiak. Też zresztą dość jazzowa, ale bardzo rozimprowizowana, bardzo swobodna, też mhm. z tekstami. Bardzo ciekawa humanity w, ama w anagramie, więc... Y, P. Namuch. Taki tytuł nosi y, ostatnia płyta Natalii Cordia. Będziemy słuchać przedpremierowo tego albumu z Jimem Blackiem. Wrócimy też do poprzedniej płyty Voice Act z 2024 roku. No ale skoro to ma być temat rozmowy numer jeden albo przynajmniej punkt wyjścia to zaczynamy od pierwszego utworu z tej nowej płyty Be Space Voice Act i Jim Black. To... Ja słyszę wasze głosy w dobrej jakości. Znaczy ten mikrofon jest, jest w porządku. Bo my ćwiczymy. emisja. Okay. No przecież. no przecież. Hermetyczny no. dowcip. No ćwiczycie też konwersacje, jak sądzę, w jakiejś formie, nie? Nie tylko emisję, ale też w ramach voice actu też interakcję wokalną. O tak. Tak, Naj najfajniej jest w garderobie. Przed wejściem nie możemy się nagadać. Więc jest dużo radości i na scenie, i, w, i po prostu w przebywaniu razem. Chyba do tego dojdziemy. Zaczy, zaczęliśmy od tego, to dobrze. Mamy jeszcze dodatkowe pytania, ale zacznijmy od waszego spotkania z Jimem Blackiem. Bardzo to jest ciekawa rzecz. Mam pytanie takie. Czy kolejność utworów, które dostaliśmy... Odpowiada kolejności rejestracji? Tak, to jest zapis całego koncertu bez żadnych cięć. Te przerwy, które są i nazwy zostały nieco sprowokowane przez realizatora dźwięku, osoby, która miksowała ten materiał, czyli Michała Kupicza. Który powiedział, że to jest takie super, ale jak ktoś będzie chciał na przykład wrócić do jakiegoś fragmentu, który szczególnie mocno na niego działa, to będzie mu trudno szukać, jeżeli zamieścimy jeden długi, po prostu jeden track koncertowy. Ja uznałam, że to jest pomysł i argument, który do mnie przemawia. I z tego powodu są cięcia. To ma znaczenie tylko takie, jeżeli dla kogoś jakiś element będzie moment istotny, wtedy będzie mógł go szybciej znaleźć i wrócić do niego. Więc to jest łatwiej tak, tak. dla słuchaczy. Dla pewnej administracji, dla poruszania się na płycie to jest istotne. Ale ja zadałem to pytanie dlatego, że ja słyszałem to, że ten pierwszy utwór, 17-minutowy, tam słyszałem to szukanie się. Tak mi się zdaje. Słyszałem to badanie się, docieranie się. I to było też wspaniałe. To jakby nie, nie chodzi o to, że on jest na przykład słabszy w mojej ocenie. Zupełnie nie. To szukanie się też jest super. Wyraźnie to zauważyłem. Macie też takie wrażenia? Ja jeszcze jedno słowo. Siedząc i decydując o tym, czy powstanie płyta, czy nie, miałam podobne, podobne jakby doświadczenie i odczucia ale to też było dla mnie interesujące wyjście z tego konwenansu i z tego, co... Bo nasze pierwsze spotkanie wyglądało tak trzy minuty przed wejściem na scenę, kiedy Jim zapytał, czy jest jakiś plan. I planem było to, że, że wychodzimy na scenę i zaczynamy grać. I więc on nas w zasadzie nie znał. Mhm. Wiedział, że jesteśmy czterema improwizującymi głosami. Ja znałam go z wielu płyt ale nie znałam go z takiej strony, jak, i, jak mi się objawił. Więc to, co być może zauważyłeś, było wynikiem tego, żeby wyjść z tego, co znamy i co dla niego może głosy znaczyły w tych zestawach, w których wcześniej występował yy, i składach. Więc yy, mnie on na przykład poruszył subtelnością i wyczuciem. Yy, ja znam go z, yy, oczywiście z różnych składów, ale... Generalnie jest on niesłychanie dla mnie kreatywnym muzykiem i takim e, witalnym. E, a tutaj się dał mi odczuć e, jako, jako muzyk niezwykle subtelny i, i też e, jakby trochę oczekujący, wyczekujący, badający te sytuacje. E, więc e, dla mnie to było zaskoczenie. Nie wiem, jak ty miałaś, Natalia. Przede wszystkim tak sobie myślę, że spotkałyśmy tego człowieka na żywo mm -hmm. kilka godzin przed koncertem. I koncert był tak naprawdę pierwszą naszą rozmową. Mm -hmm. Nie każda rozmowa zaczyna się od y, perfekcji. <głosy> <głosy> I myślę, że ten początek właśnie też był trochę czymś takim. Y, takim trochę przedstawieniem się, mm -hmm. um, ale jeszcze dość nieśmiałym, bo też... Y, nie każdy wiedział, na co chce sobie pozwolić w, w tym momencie. Mm -hmm. Ja na pewno też, początek koncertu był dla mnie bardzo interesujący, bo ja, ja byłam w biegu, bo ja organizowałam ten festiwal, więc tak naprawdę biegnąc i gratulując jednemu zespołowi, z, załatwiając inne rzeczy, biegłam po prostu na scenę, żeby zaśpiewać. I to też tak. spowodowało na pewno... No bo wtedy wbiegłam z czymś na, na scenę, z jakąś energią, która nie była energią. Jestem przygotowana do rozpoczęcia koncertu. Nie miałaś czasu na półgodzinną medytację przed koncertem. Nie nie nie, nie, nie, nie, nie. Absolutnie tam nie było takich sytuacji. To była energia, gdzie ja wbiegłam i powiedziałam hej, hej, jestem, nie zapomniałam. I dopiero po chwili na przykład z mojej strony ja mogłam wejść... Już faktycznie jako ja śpiewająca na, do, uh -huh. dołączyć się i do dziewczyny uh -huh. do Jima, bo ja czułam, że ja na samym początku bardzo odstawałam e, koncentracją, więc y, zdaję sobie sprawę z tego, że sam początek właśnie mógł być też takim, z mojej strony, na przykład, uspokajaniem się, ja, ja się śmiałam, że ja miałam uh -huh. także ja pamiętam pierwsze dźwięki i i z każdym kolejnym dźwiękiem którejś z dziewczyn ja się czułam coraz bardziej o, okej, okay, dobra, jestem jestem bezpieczna, jestem, jestem w domu, okej, okay, no dobra. Więc myślę, że to też wpłynęło na ten początek zdecydowanie. No i nie ukrywam, że to jednak było spotkanie z jakąś legendą, bo, bo jest to no, potężna postać współczesnej sceny, więc mimo w, starając się wyjść bez kompleksów żadnych i bez żadnego... No bo jak już jesteśmy na scenie, to już nie ma, nie może być tej relacji mistrz-uczeń, tylko musi być partnerstwo, żeby, żeby razem tworzyć muzykę. To jednak na początku ten moment takiego okej, okay, to jest już poważna sytuacja, to jest poważny zawodnik i ta koncentracja musi być na najwyższym poziomie. Być może się pojawiło, ale ja, ja mam wrażenie, że, że to jest też naturalne dla koncertów improwizowanych, że następuje taki rodzaj badania się, otwierania się, żeby nie przytłaczać w jakiś sposób nie naddawać narracji, narzucać czegokolwiek, tylko pozwolić wszystkim na wypowiadanie się... Zresztą myślę, że w ogóle chodząc na koncerty, słuchając muzyki, czasem mamy do czynienia, że... że I ja akurat nie przepadam za taką sytuacją, w której głos jest jeden wiodący. Dla mnie muzyka improwizowana nie jest o tym, że jest lider i pozostali artyści są tłem tylko to się przeplata. Do mnie przemawia ta metafora, czy porównanie takiego splotu różnych kolorów nici, które wytwarzają jakiś rodzaj dywanu albo, albo tkaniny. Ja lubię to porównanie bardzo przy okazji muzyki improwizowanej, że właśnie każda z tych jakości odrębnych kolorów tworzy nową jakość I, i być może to też mnie przyciąga do muzyki improwizowanej, ten mhm kolektywny aspekt, taką taka równościowość i to, że mogę się usunąć na chwilę, ale moja uwaga i napięcie, natężenie, które towarzyszy tworzeniu muzyki nie musi być wcale związane z wydawaniem dźwięku, ale z obecnością. I to też widać u wielu tych największych muzyków, których, których ja podziwiam, czy, czy Schlippenbach, czasem to, że, że są na scenie powoduje, że, że ta energia inaczej się roznosi. Akurat o nim mówię, bo niedawno byłam na koncercie w Pardą To Tu, gdzie, gdzie grał i, i to było przejmujące, jak, jak ten zespół funkcjonował, nawet w momentach, kiedy jedno z najważniejszych nazwisk obecnej sceny czy w ogóle sceny, po prostu ten człowiek siedział i, i, i słuchał i to było czasem wystarczające. I, I to jest dla mnie ten argument, że nie zawsze trzeba grać, żeby być w muzyce. Mhm. Ale akurat ta konfiguracja, w której są cztery głosy, raczej prowokuje do takiego wyplatania właśnie wspólnego dywanu, nie, że tutaj było jeszcze trudniej wyekspediować kogoś na, na front sceny niż w sytuacji, kiedy jest jeden głos instrumentaliści. No, bo tutaj co? Liderka i chórek? To raczej. raczej tak, tak pracuje tak nad Tak by nie wyszło. No właśnie, właśnie tak myślałem, że w tę stronę. Ale słuchajcie, formalnie to pytanie powinno paść. Czyli to był pomysł wystąpmy z Jimem Blackiem? Mm, no tutaj pomysł to był. No, muszę przyznać, że pomysł Or, był orga, organizator. organizator. Organizatorki festiwalu kontrast tak? Yy, organizatorów wspólnie yy, Aha, tak naprawdę okay. razem z Kubą Więckiem i z Piotrem. Kuba Więcek podpowiedział, że a może byśmy w ten sposób zadziałali. Yy, I tak naprawdę od razu poszło pytanie do, do, do zespołu, do Voice Actu, czy, czy jesteśmy zainteresowane. Było to wręcz oczywiste, że jesteśmy, gdyż tak jak Ania powiedziała wcześniej, no Jim Black dla mnie też jest swego rodzaju postacią legendarną, ważną. Więc to wyniknęło z pracy pracy tutaj kuratorów jednak tego festiwalu. Ja jeszcze wracając do tego podziału na traki, muszę powiedzieć, że mnie trochę zaskoczyłyście, że, że, że to taka arbitralna decyzja Michała Kupicza i tak dalej, że, że to była jedna wielka całość, dlatego że ja sobie pozwoliłem na taką zabawę, żeby nadać tytuły tym, tym utworom po wysłuchaniu płyty. Nie, nie, nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że one się układają w jakieś ściśle określone, strukturalne całości, że to jest logicznie dopięte, że element A występuje w utworze trzecim, a w utworze piątym nie występuje. Natomiast są jakieś dominujące kolory. Ja sobie to napisałem tak. Przymiotnikami. Jeden kontemplacyjny, dwa konwersacyjny, trzy kontrastowy, łamane przez nagły, cztery, przestrzenny, pięć, rytualny. One mają jakiś charakter, te, one się jakimś aspektem różnią te, te, te całości od siebie, jakimiś akcentami. Mhm. Znaczy, y, zacznę od, od tego, że y, jeśli znasz Michała Kupicza, to on nie jest człowiekiem, który wyraża coś arbitralnie. Jest y, fantastycznym współpracownikiem i świetnie się pracuje. A co do tytułów, y, to to bardzo ciekawe. Być może dlatego też te cięcia są w tych miejscach, że, że one jednak tworzyły jakąś całość i, i te cięcia są przy zakończeniach myśli. Więc ja, ja, ja przyznam, że już nie pamiętam dokładnie, jak jak to brzmi i w jakich miejscach są te cięcia, ale starałam się nie, po prostu nie ciąć przypadkowych momentach, albo w miejscach, które mają jakieś znaczenie dla napięcia na przykład, albo są częścią konkretnego zdania wypowiedzi, więc być może dlatego te, te tytuły, które e, Tobie się pojawiły w głowie, no po prostu o tym to jest dla Ciebie. Tak, tak, ale zdecydowanie no, to jest y, trochę taka sytuacja, w której ja na przykład jestem naj chyba najbardziej gdzieś tam rezonuje ze mną ostatnia część, która jest faktycznie taka, ona jest dla mnie w ogóle bardzo nabuzowana już. Ja, ja też słuchając tego ostatnio, bo też sporo teraz działam w promocji przedpremierowej i, i słucham sobie nawet fragmentów tego to faktycznie czasami mi przychodzą bardzo ciekawe obrazy do głowy. Nawet się ostatnio śmiałam, że, że jakieś rytualne zaśpiewy, mm -hmm. że, że po prostu gdzieś mi się pojawiają jakieś kobiety tańczące, jakieś ciemność i to jest, i to jest właśnie wspaniałe. I o, tym, o tym dokładnie ma być taka muzyka, że dokładnie to, co nam się pojawia w głowie, jakie obrazy, jakie uczucia, emocja, emocje to na tym polega, my nie musimy używać słów znaczeniowości, wystarczy oddać się, tylko właśnie po prostu uważnie oddać się danemu materiałowi muzycznemu. Ten ostatni utwór też bardzo, bardzo mi się podoba, tam już pod koniec Jim Black już stał się takim Jimem Blackiem, realizuje ten swój słynny, charakterystyczny groove. Piękny jest to moment, który tak trochę się na niego czeka, że jednak on to zrobi. zrobił. Tak. Tak, to jest. Ja z kolei bardzo lubię tą chyba część poprze, poprzedzającą, w ten moment. Nie wiem, czy to jest w tym samym, tej samej części na płycie, kiedy używam sposobu śpiewania, który jest też. Wykorzystują kontrabasiści. I obecny, obecny był na koncercie Michał Aftyka, który jest kontrabasistą i rozmawialiśmy, że granie w sekcji z Jimem Blackiem jest niebywałą przyjemnością, bo rzeczywiście stosowanie tego ataku, mhm. które towarzyszy y, y, uderzeniu y, y, kontrabasu y, o y, strunę, więc y, y, y, różne mamy pamięciowo y, tak, tak, tak. Różne, różne wspomnienia w ogóle z tego koncertu. To, co dla nas było jakoś takim momentem najbardziej przejmującym albo przynależnym do naszej natury, bo o tym jest voice act przede wszystkim, o tym splocie różnych osobowości i prawdopodobnie gdybyście zadali to pytanie o, o ważność jakiegoś momentu albo istotę, to każda z nas by podała coś innego. To chyba jest najciekawsze w ogóle w tym, w tym składzie. Różne odpowiedzi na to samo pytanie. Zatem znają już Państwo początek i koniec płyty Be Space, którą Voice Act, czyli Anna Gad, Natalia Kordiak, Marta Grzywacz i Gosia Zagajewska nagrały z Jimem Blackiem płyta, ukazał że się 6 maja. Znają też Państwo pierwszą część rozmowy. Jeszcze tych części kilka przed nami. Dzisiaj w rozmowach improwizowanych w programie drugim Polskiego Radia gościmy Annę Gad i Natalię Kordiak. Ale też fantastyczne było to, jak w, zwłaszcza w tych dru, długich utworach, tam spokojnie można by wydzielić jakieś części, utwory, nadać im osobne tytuły i słuchacz mógłby odnieść wrażenie, że no może nie do końca zostały zap, za, zakomponowane, ale że, że właśnie tam jakiś plan był, bo one są jakimiś formami, rodzą się te formy, rodzą się nastroje, formy, tam są takie całości... Tak, tak, tak, zdecydowanie. Jest. Ja mam wrażenie, że w ogóle w, w, w muzyce improwizowanej nie chcę tak mm, zdecydowanie, natomiast y, to też polega na tym, że na bieżąco kreują się pewne struktury mhm. um, i one i to jest właśnie piękne w momencie, w, której, w którym się tworzą jakieś instant compositions, czy, czy nawet jakieś właśnie fragmenty, które... w mhm. Faktycznie można by było powiedzieć, o, to, to na pewno było zapisane i to jest piękne, ale to się dzieje tylko i wyłącznie, moim zdaniem, w, takiej, w takim kompletnym skupieniu i uważności, jeśli faktycznie jest relacja między, między muzykami na scenie, że faktycznie jesteśmy w tej samej jakiejś przestrzeni mhm. i tak jakby ja zaczynam dźwięk, ale ktoś innego kończy. To jest tak naprawdę mhm. całe czas trwanie dla mnie jednej jakiejś narracji i mm, każdy bodziec y, zmiany, czy emocjonalnej, nastrojowej, czy mm, tak, chyba raczej, raczej właśnie o, nastrojowej, powoduje, on, on może powodować zakręt jakiś. I wtedy, jeśli jesteśmy w tym, wszystkim, w tym wszystkim wspólnie i jesteśmy uważni na to, co się dzieje dookoła, no to tak sobie myślę, że to jest naturalne, że Ktoś podąży za tym skrętem, albo ktoś mu się sprzeciwi, mhm. ale i tak będziemy nadal tak, w nawigacji. Tak, tak, w kontraście. Tak, ale y, to ciekawe, bo jak mówicie o płycie, to ja się czuję nieprzygotowana, bo ja nie pamiętam w ogóle wielu <śmiech> rzeczy z tej płyty. Tak dużo i mm. słuchałam w trakcie pracy, y, żeby sprawdzić te miksy i, i że odłożyłam ją y, na jakiś czas. Y, i, a może to lepiej, bo dużo mi zostało w sensie odczuć mm -hmm. po tym koncercie. I to jest ciekawe to, co mówisz Natalia, bo dla mnie to jest taki y, w ogóle granie improwizowanych koncertów jest takim strumieniem świadomości. Czymś, co po prostu przepływa. My się czasami stykamy, czasami jesteśmy w kontraście do siebie, czasami jesteśmy zupełnie w opozycji, niekiedy śpiewamy w parach, jakieś, na przykład dwie narracje równoległe obok siebie no przy tym koncercie mi się zdarzyło momentami czuć, że ja jestem bardzo blisko tego co gra gym. Mhm. innym razem śpiewałam blisko albo dialogowałam bliżej z tobą więc to zupełnie naturalne się staje że my tworzymy te podzespoły jakieś, jakieś małe komba przeplatamy się między tym właśnie solistą który nagle prowadzi może nie solistą, co liderem albo przewodnikiem mm. kimś, kto, kto nadaje temat a czasem były momenty takie, że właśnie któraś z nas milknęła i, i, mm, i się odłączała trochę, prawda? Mm, mm. I to było dla mnie też ciekawe I, i chyba najbardziej fascynujące, kiedy to się odbywa w takiej wolności, że nie mam przymusu że muszę coś zrobić że, że, muszę, że muszę coś zaśpiewać tylko pozwalam sobie się zatrzymać albo oczekuję też na bodziec, bo to w ogóle tworzenie i bycie kreatywnym to jest dla mnie możliwość potencjałów, które mamy. I, czyli czasem wykorzystanie tego potencjału, a czasem właśnie nie wykorzystanie, tylko cofnięcie się przed decyzją i, i nie, nie zaśpiewanie dźwięku. I to jest też dla mnie ciekawe w kwestii zwłaszcza muzyki improwizowanej kiedy ta decyzja bywa bardzo kluczowa i bardzo mm, ma ogromne znaczenie dla kreowania muzyki i, i tego, co się dzieje w danym momencie. Mam teraz takie pytanie. Przyszło mi ono do głowy. Jest ono improwizowane, powiedzmy. To znaczy te emocje, które towarzyszą nam, wam, wyko wykonawczyniom, wykonawcom, podczas koncertu, no z reguły mówimy o tych pozytywnych, o jakichś stanach euforycznych, byciu tu i teraz. Ale czy tam jest miejsce, czy zdarzają się emocje no, trudne, powiedzmy? No na przykład taki delikatny żal, kiedy jakaś struktura się tworzy, ty byś chciała, żeby ona jeszcze trwała, bo jest taka super, a tu nagle ktoś brutalnie wchodzi i ma zupełnie inną, no, no i cóż, trzeba iść w innym kierunku. Albo, no nie wiem, ktoś ci gdzieś tam nadepnie na, na nogę, bo akurat wejdzie ci tam, no nie wiem, no tak wymyślam, ale możliwe, że są takie rzeczy, no i rozumiem, że trzeba sobie z nimi radzić, nie może się obrazić, prawda, i tam stanąć w kącie. Czy dla mnie kluczem jest brak oczekiwań, ja się tego nauczyłam. Tak, że, że w sytuacjach tego typu improwizowanych nie mogę mieć żadnych oczekiwań, bo pojawia się właśnie złość, frustracja, zawiedzenie, że ktoś nie robi tego, czego ja oczekuję, tego, co ja bym chciała, co ja mam w głowie i to, co mam do dyspozycji w strukturach np. muzyki jazzowej, dostępne, czyli gdzie jestem liderem i naprawdę zawiaduję tym, co, co mam do powiedzenia, oczywiście dając przestrzeń muzykom albo w postaci improwizacji, albo w jakiejkolwiek innej formie bycia twórczym, żeby nie zabijać im, te, nie tworzyć im klatek. Ale przy okazji muzyki improwizowanej to absolutnie, to była dla mnie chyba największa nauka w tym wszystkim, że pierwsza zasada... Podobnie jak na Jam Session. Ja tutaj znalazłam jakieś, jakieś podobieństwo, że wychodząc na Jam Session czy improwizując, odpowiadam tylko za siebie i za swoje decyzje i nie mogę mieć oczekiwań wobec innych. Oni mają prawo zrobić dokładnie wszystko to, co chcą i co, co mają w głowie. Ja się w pełni tutaj zgodzę z Anią, że yy, brak oczekiwań to jest w ogóle kluczowa sytuacja. Jej się też trzeba nauczyć. Mm -hmm. um. Bo się złościsz na siebie. Bo tak tak tak tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale też ja na przykład, ja aż łaknę tej improwizacji, tej otwartej, spontanicznej, swobodnej, tej, w której ja nie muszę nic, a mogę wszystko, w tej, w której wszystko, jeśli jest to cały czas w relacji wobec innych, w szacunku, w, w odwadze, w szczerości, w jakimś takim kodeksie, który, który ja na przykład w sobie gdzieś tam buduję. Natomiast dla mnie to jest właśnie chyba taka naj, największa magia i tajemnica tej, tej, tej muzyki improwizowanej, w której wchodzę na scenę i staję się całością. I ja nie mam oczekiwania, że jak teraz zacznę śpiewać jakąś przepiękną strukturę i na przykład Ania mi się wbije w środek mhm. tej struktury, to ja nagle będę na nią zła. Ja raczej będę, o, wspaniale! Mhm. I, I pobiegnę za, na przykład za Anią, albo jakby myślą po, po pójdę, podążę za kimś, bo jakby na tym to polega właśnie. Żeby mhm. odkrywać się cały czas, żeby żeby podążać, żeby... Ja nawet czasami mam tak, że ja wysłuchuję, że już nawet nie mhm. słucham, a wysłuchuję. Teraz, jak wracam w ogóle do, do, do słuchania tej płyty, to ja bardzo często... Ja się śmieję, bo ja czasami nie rozpoznaję, czyj głos tak, jest... Tak. Ja właśnie. po prostu... Tak. Ja, tak. ja czasami nie wiem, czy to ja śpiewam. Tak, to czy samo. to... <śmiech> I to jest właśnie wspaniałe, że, że to jest to, co Ania wcześniej powiedziała o tych nitkach, o dywanie, o przeplataniu mhm. się, no... Jakby tu jest kwintesencja tego. Mhm. Mi się przypomniała teraz sytuacja, która nam się zdarzyła na koncercie ostatnim. To nie było akurat dotyczące tej płyty, ale a propos takich, tego, co mamy. To był splot w wielu jakichś dziwnych zdarzeń, nie do końca komfortowych, ale bardzo nam zależało na tym, przynajmniej mnie, żeby być wejść na sceny w spokoju jednak spróbować wbrew wielu różnym sytuacjom dookoła zagrać jak najlepszy koncert dla publiczności i dla samych siebie. I zaczęłyśmy grać, czy śpiewać koncert i ja w którymś momencie poczułam, że to jest wszystko nie takie, i naprawdę zaczęłam, wbrew temu, co śpiewały dziewczyny, nagle śpiewać rozpaczliwym krzykiem mega forte I poczułam, że to jest ten moment, że i wtedy się coś kliknęło, tak. miałam wrażenie, że, że nastąpiło takie, że okej, okay, teraz jesteśmy już u siebie. Tak, tak, tak. Nie wiem, nie wiem, na czym to polegało. To było to coś tak zaskakującego. Ja potrzebowałam tego zrobić, więc to trochę nawiązuje do tego, o co, yy, yy, Tąku pytałeś. Ja myślę, że to był jakiś rodzaj złości na, tak. na to wszystko, co się działo, jakiegoś takiego um, tylko, że właśnie to, to, to ta złość takiej powierzchowności, była... która, tak. która, tak. która um, jakiejś niewygody, która, um, była przed koncertem i wtedy, Okej, okay. i ja tego bardzo potrzebowałam, poczułam, że nie, ja nie zagram dobrego koncertu, to nie będzie nic, co ja będę dobrze wspominać jeżeli nie przełamie tego w jakikolwiek sposób. Cisza była nieadekwatna w tym momencie, absolutnie z mojej strony, więc znalazłam zupełnie inny bodziec, który zadziałał jako tak, kliknięcie tak, tak. i wtedy zaczęło się, zresztą wy to podobnie odczułyście, tak, tak, potem tak, rozmawiałyśmy tak. o tym po, po koncercie, że Yy, że no. tak jakby od tamtego momentu byłyśmy już razem tak, tak, że to yy. i właśnie tylko niesamowite ta, to było to, to jest bardzo. też to, że ta złość jakby, która gdzieś tam się urodziła, że ona, ona się tyczyła stricte jakby powierzchownych tak, rzeczywistych, jakiejś niewygody Niewygody, która nie tyczyła się muzyki samej w sobie tak, ale przeniosła się na nią o dziwo yy, więc nie chcąc tego, czując, że, że, że pewne elementy wpływają na muzykę, która się dzieje na scenie Nastąpiło nagle jakieś kliknięcie tak, tak. i przełamanie tego. Tak. Więc y, mm. dla mnie to była ogromna nauka, że czasem w tym kontraście i w jakimś takim cięciu ostrej y, kresce mm. może nastąpić y, powrót do tego, co jest właśnie właściwe do zaśpiewania. I wtedy się też ciche momenty pojawiły. Tak, tak, tak, nagle tak, to tak, piano miało tak. znaczenie, te cisze, które się pojawiły, też miały znaczenie. I, mm, to było dla mnie też bardzo ciekawe, że czasem trzeba coś rozedrzeć, żeby no, żeby tutaj to może infantylnie zabrzmi, ale naprawdę ten Derek Bailey, on dużo o tej szczerości mówił, że my, my możemy to wybadać. Publiczność prawdopodobnie nie wiedziałaby, co się dzieje, nie mm -hmm. rozczytałaby tego, ale ta niewygoda u mnie była tak dręcząca, że nastąpiło to kliknięcie. E, e, I teraz to skojarzyłam po prostu z Derekiem Bailey i z tą jego zasadą czym jest dobra improwizacja. Fragment trzeciego, najbogatszego w nagłe zwroty akcji i kontrasty utworu spłyty B-Space, voice act i Jim Black. A przed Państwem ponownie Anna Gad, Natalia Kordiak. Wracamy do wywiadu. W tych Waszych dwóch ostatnich wypowiedziach um, pojawił się ten wątek wolności, autentyczności, takiego, że wszystko nam wolno. I, i ja bym tu jeszcze wrócił raz do tych tytułów. Dlatego Nie dlatego, że jestem do nich jakoś szczególnie przywiązany, tylko dlatego, że mamy trochę na półkach, na dyskach taki, takich płyt, na których tytuły są Impro 1, Impro 2, Part 1, Part 7. I jakoś tak sobie myślę teraz, że no nie wszystkie zapraszają do wymyślania tytułów. Nie? Że, że to jest też jakiś rodzaj komplementu y, y, dla tej płyty. Że skoro mnie podkusiło, żeby wymyślać te tytuły, to znaczy, że nawiązałem z tą muzyką jakąś relację, taką bardziej osobistą, że ona mi się z czymś po prostu kojarzy. I zapisałem sobie tutaj swobodna improwizacja, która nie boi się konsonansu i repetycji. Wreszcie. Bardzo mi się to podoba właśnie, że, że jak, jak wolno nam wszystko, to wolno nam zaśpiewać też akord w toku tej swobodnej improwizacji lubiłem to na waszej pierwszej płycie i lubię to teraz też że, że nie boicie się legata że nie boicie się kawałka po prostu czegoś powtarzalnego i, i tak ostatnio powraca też w tych naszych rozmowach ten wątek nie? I muzyka swobodnie improwizowana jako pewien styl który rządzi się pewnymi regułami który ma swoje wewnętrzne nie, niepisane zakazy też, nie? że coś tam jest obciachem bo jest zbyt jazzowe i tak dalej. Świadomie budujecie tę wolność swoją, że chcecie, że chcecie mieć dostęp do tych, no bo jesteście czterema indywidualnościami, każda ma swoje korzenie, swoje źródła inspiracji i jak rozumiem to jest taka przestrzeń, gdzie one mają prawo dojść do głosu, te wasze backgroundy, te podglebia różne. No i tak ma być. Taki jest pomysł, w ogóle dla tak, mnie. Pytanie jest tak, właśnie, czy to jest, tak, czy to jest takie założenie? Tak, mhm. tak. Ja, ja w ogóle myśląc o Wojsakcie, myślę o czymś nie tylko właśnie o tym czterogłosie naszym, tylko chciałabym, żeby to była przestrzeń, u platforma w ogóle jak, dotycząca zjawiska głosu i czym głos jest, żeby być może uda nam się stworzyć kolejne kooperacje, kolejne składy. Jest tylu fantastycznych wokalistów śpiewaków, ludzi operujących głosem i ja bym chciała w jakiś sposób ich zrzeszać. To Czym jest dla mnie voice act, nie tylko cztero, czterema wokalistkami i mm, ja w ogóle jestem fanką, nie, nie lubię tego słowa, ale zachwycam się głosem ludzkim. Jakie ma możliwości, jak potrafi docierać, co potrafi powiedzieć, ile o nas mówi, w jaki sposób my nim operujemy, nie tylko śpiewając, więc te, te jeżeli pytasz mnie o definicję improwizacji, to ja się nie dam zwieść na szufladki, bo chociażby zbieżność przeciwieństw o tym mówi ta płyta. Ja mam ogromną awersję do kata, katalogowania muzyki, szufladkowania, że jeżeli Natalia używa elektroniki, to nie może zaśpiewać po prostu pięknym głosem melodii. A jeżeli... Kto śpiewa y, muzykę korzeni, no to już z dala od jazzu, bo tam przecież są inne zasady. Znaczy ja się nie, nie chcę być takim sędzią w niczym życiu i uważam, że, że sztuka to jest właśnie karmienie się różnymi rzeczami, y, co pozostaje poza tym, żeby, żeby to łączyć właśnie. Wojsak to jest właśnie takim zrzeszeniem tego, co... Co może głos ludzki dać pięknego? Przecież my nie tylko śpiewamy, czasami gadamy, czasami krzyczymy, czasami się przekomarzamy, czasami się śmiejemy. To nie jest tylko śpiew zdefiniowany jakkolwiek, więc hmm, też to jest voice, to nie jest hmm, singer. To nie jest o śpiewaniu, to jest o komunikacji, to jest o tym, że to jest też dla Was bliskie. Nie, nie w sensie nawet takiego dziennikarskiego traktowania głosu, ale to w jaki sposób nie wiem, rozmawiamy z dziećmi, jak rozmawiamy z panią na poczcie, jak przemawiamy do swoich znajomych z pracy, jak inaczej tym głosem dysponujemy. Mnie zachwyca, jak inaczej opowiadam dziecku bajkę, zniżając głos, szeptając. A jak inaczej, rozmawiam z panią na poczcie, która 40 minut stempluje paczki i nie może mnie obsłużyć, a ja czekam zniecierpliwiona. Bo dzisiaj mnie to spotkałam, więc to jest... świeża sytuacja. Świeża sytuacja żyje we mnie, więc Och, to dużo wątków. To, tak, to, co powiedziałeś, Januszu, to jest w ogóle bardzo wielki wór dotycząc w ogóle zagadnienia świadomości głosu, to nie jest tylko o śpiewaniu, o przeponie, o podparciu i o tym, czy my zaśpiewamy G kreślne, czy może jednak nie, tylko o tym, o wspólnotowości, że my nie śpiewamy wspólnie, nie śpiewamy już w ogóle ani na wsiach ludowych pieśni, nie śpiewamy dzieciom, nie śpiewamy w kościołach, nie śpiewamy kolęd, odchodzimy od takich nurtów albo korzeni, które nas przy tej nawet w sposób amatorski wykorzystywanej no po prostu w przyśpiewaniu wspólnemu to się już nie wydarza i dla mnie na przykład Wojsak jest też tym powrotem nie do chóru, gdzie jesteśmy ujednoliceni, tylko gdzie każdy może być sobą, nie jest oceniany Właśnie tak, to jest, no. to jest wielka w ogóle jakaś no, wartość mm -hmm. tego, tej przestrzeni głosowej. Bo w Wojcach to jest jakaś taka, no właśnie, my nie jesteśmy jakby projektem, jesteśmy zespołem. jakąś zespołem, my jesteśmy raczej taką, taką właśnie jakąś platformą, gdzie te głosy mogą się faktycznie, faktycznie ze sobą łączyć i one się mogą łączyć ja to lubię sobie myśleć o tym, że te głosy są nagie wtedy. E, I to jest taka e. sytuacja, w której... I ona się może odbyć poniekąd w momencie jakiegoś takiego... Mm, ja zastanawiam się, bo właśnie impro, w improwizacji no jak, to, to, co mnie zawsze do improwizacji ciągnęło, to to, że w ramach jakiegoś takiego paktu koncertowego z publicznością, bo publiczność przychodząc na koncert improwizowany wie... Mniej więcej z czym się będzie mierzyła. Idzie na coś, co będzie ulotne, nieprzewidywalne. Oni jakby decydują się, zarówno oni, jak i my, na współdzielenie pewnej przestrzeni. Więc tą decyzją wchodzimy w pewien pakt. I ten pakt zawiera w sobie coś, co jest, hmm, co powinno być jakością, najwyższą wartością. A więc to nie może być zakłamywanie. W momencie, w którym i ja pozwoliłabym sobie na to, że a, teraz użyję tylko i wyłącznie dziwnych dźwięków, bo to będzie lepiej brzmiało i bardziej odważnie, to jest zakłamywanie. To jest zakłamywanie siebie, zarówno publiczności i przede wszystkim muzyki. A więc dla mnie w, w tym właśnie, dlatego mówię o takim pakcie, bo to jest, bo czy to jest pakt z publicznością, czy z drugą osobą, z którą jestem na scenie, to jakby dla mnie wyznacznikiem tego, co ja tam robię, jest szczerość. Szczerość jest dla mnie czymś takim, nie, właśnie nie, nie kłamaniem, nie wybieraniem narzędzi, które będą bardziej wow. Mhm. Tylko dla tego wow, dla usłyszenia, że o, to jest to. Dla mnie, jeśli poczuję w danym momencie, że ja po prostu chcę zaśpiewać ładną frazę, ładną Melodie. Zresztą zdarzyły nam się takie. Nam bardzo często zdarzają się takie momenty. Pamiętam, jak śpiewałyśmy w pandemii Zdarzył nam się taki duet uh -huh. z Anią, który ja po prostu byłam bliska. Mnie cało, przez całe ciało, ciało przychodziły ciary i to był tak bardzo y, tonalny y, duet.